Kijanki Wystroiły się kijanki w sukieneczki z wodnej pianki. Podziwiały je szczupaki. Proszę państwa, kto to taki? Nie kijanki, lecz panienki. Takie strojne ich sukienki. Nie bywało takich jeszcze. Zachwycone rzekły leszcze, moda piękna i na czasie odezwały się karasie. Tak pochlebne słysząc wzmianki napuszyły się kijanki, rzekła jedna. Szczupak zna się, również znają się karasie, a na przykład głupie żaby za nic mają te powaby. Druga rzekła, moja miła, ja bym zaraz się zabiła, gdybym była taką żabą. Nie mów, robi mi się słabo, gdy pomyślę o tym tylko już wolałabym być kilką, szprotką, flądrą w galarecie, ale żabą za nic w świecie. Tak ze sobą rozmawiały, a tu dzień upłynął cały. Chciały zacząć od początku, lecz coś było nie w porządku, bo spostrzegły nagle nocą, że nie mówią, lecz rechocą. I ujrzały w brzasku ranka, że kijanka... Nie kijanka, tylko żaba, co radaby iść czym prędzej między żaby. Otóż macie prawdę mądrą, flądra zawsze będzie flądrą. Szprotka szprotką, kilka kilką, a kijanka żabą tylko.